Bez, bez deka tra... tak. No to ile razy to w końcu? Bez dekatrak, trak, trak, trak, bez deka trak, jakoś tak. Czekaj, bez deka trak, trak, trak, bez deka trak, jakoś tak. Bez deka trak, trak, trak, bez deka trak, jakoś tak. No to przecież tak tu jest kurwa napisane. No dobrze, ale ja nie mówię, że nie. Nie, bo to jest bez trak. Aha, dekadu nie ma. to jaki say Michael grupy, nad którymi ciąży fatum występującego według ustalonego schematu, kopiowanie klimatu, powielanie tematu i myszczą jak złoto, które nie ma karatu, zamiast dar ematu jest wanita zwany przyglądają się światu, obserwacje w sobie mieści, żyjąc w tym świecie inny opisuje w treści, inny nagra płytę i giną o nim wieści jeden drugiego prześci. hardcore pobił stylu tylu na pięści, bo niestety nie na wolnych stylu, i rutach Ilu, ilu setki można wskazać palcem I nie do pobicia, bo odbity już na tarce Obce, tak mówią o freestyle'owej warce Oni niszczą jak chwasty, poraz chodź ich harce Każdą taką kopią kartę, robiąc swoje o tak Każdy MC bez stylu, to zatopiony brak Każdy MC bez stylu, to jak, jak Bez teka trak, bez teka brak, bez teka bez teka trak, trak, trak, trak, trak Jakoś tak Gódy, chętko, głowy główny, nasz mój uciąć szpatu Ostatnio, gdzie będą ustalonego sklematu Podajemy na śmiech, widzisz to, gdzie kres Oni ludzie nie wiedzą, że w sort, równa się słowa puste. a Zobadis, hip-hop gdzie kres, jedni mówią, że go nie ma, a ja myślę, że jest Jeśli nic się nie podmienia, prawdy się nie docenia, młodzi gniewni wpadają w pseudo uliczny schemat To cena, jaką płacimy za zipi ewenement, ale hardcore to nie jest nawet hip-hopu element Zajebiście, że chłopak spaja szacenek jak cement, ale to podwaja Albo z wielo, z wielokrotnie i w których dłoniach kłonią już na pochodnia a no, powtarzać no, slogany tu przeciw szybko no, Patrz, komu upożnić przewodnia Tysiące dzieciaków chodzą w szerokich spodniach Oni chcą się upodobniać ja. do swoich faworytów Zapomnieli lub nie wiedzą, że nie można czasta bitów Poszukiwać duchem rymów, używając przepisów Chciałbym oglądać więcej dobrych MC popisów Których celem jest prezentowanie własnych pomysłów Udowodnij, że jesteś MC na wolność i Nie nadstawiaj odbytu, by się stać częścią przemysłu A do bitu lepszy jest cztery I stop lightowo z bajery, Jak i to ty nie jesteś zajęliście hardcore'owy Pół wyjścia Twoją oryginalną bestię hiphopu, która nie będzie kopią Będzie pełna polotu, ja wiem, że to niełatwe Zaledwie plastik opusti się, nie plastik opustu warstwę na powierzchni bujający głową podkład Współwę z mądrym tekstem, nie oszukuj sam siebie Odbyle pretekstem, hiphop związany jest z ulicą Przez szerską estetykę, poezja mieszanka błękitu z kotnikiem Jest miejsce na fakty, rady i polemikę Na walkę z przeciwnikiem, ale głównie jest lustrem, czy twoje odbicie równa się słowa puste Wbiegli specjaliści typu, rab ze stoły, tyki, dekaliści, nowe szkoły zwolennicy, wolnym wypsekodu jak wolę Kapka, Oto to to, bol, to, to a, jabka No po prostu muszę jak to ruszę, to wypali plan, założenie co do tego mam Jak usłyszy, to to zobaczysz siebie sam Jak na tyszy, z czasem to wychodzi Rabda jabka, wersji zwykłe żądze Tylko, czyli dupa za pieniądze, to to, ja widziałem raz, wtedy się podjara z gaz, wciąż jego blask to kombinacji sek, jego temperament niech, to zakrawa na śmiech, to pej w rapie W życie kapitaly robi, bo nie przystaje, swoje daje, słowa te tłumaczą Pasz, pasz, pasz, kiedy inni patrzą, pasz, kiedy inni patrzą Ludzie ciepko pobyt, gdy nasz, którymi ciąży fatum, postępujący według ustalonego srebatum To zakrawa na śmiech, widzisz to? Knie krew i pepło, czyli lupa na chybią, gdy widzisz to? To wadów, kipcho, panita z wanitatu, moich niech, to jak złoto, które nie ma kara So oh, be of God.